ziemię spływa, ja się w ramionach mamy chowam. Bajkowy żółk coś cicho mruczy i szumi łąka kolorowa. Siedzi na szafie baba naga, skrzypi podłoga, szepczą ściany, ale ja wcale się nie boję, bo to są bajki mojej mamy. Czyta mi bajki babcia dziade? Słysza siostra mamy Ale najlepsze są historie Które wraz z mamą wymyślamy podcast numer... Arek, który to już numer? 16. 16, dlatego chciałbym Ci serdecznie życzyć wszystkiego dobrego, bo to już nasz dziesiąty podcast razem. Życzę Ci dużo szczęścia i radości, w domu w miłości. Prezent zostawiłem w pracy, bo w piątek się spieszyłem strasznie, ale na przyszły podcast zostaniesz prezent rocznicowy, dziesiąty podcast i bardzo fajnie i w ogóle, i cieszę się, że tu zostałeś moim najlepszym kolegą, dlatego serdecznie zapraszamy. Podcast numer 16. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie będzie... Będzie szkolnie, e, bo są ferie, czyli taki przerywnik, przerywnik na ferie. Będzie od szkole, będzie o bajkach, będzie, będzie w sumie dużo takich spraw dla dzieci i o, o, o dzieciach i o czym jeszcze będzie Filip. No taki trochę powrót do przeszłości, czyli jak wyglądało nasze dzieciństwo, bo mamy tutaj, jest tutaj dzisiaj z nami trzyletnia Agatka. Agatko, proszę, może powiesz to słowa? Dzień dobry. Dwa lata, A coś, coś więcej? Nie, nie, nie, Gatka jest stremowana, tak jak my byliśmy w podcaście Ja pierwszym, Arek numer, numer piątym Zatem to na dzisiaj zapraszamy I cóż, zaczynamy ostro Fajna pioseneczka, Areczek jeszcze coś powie? Tak, powiem, że dzisiaj w podcaście wystąpi Gościnie Dominik, który tutaj chodzi Do szkoły w Irlandii, Wy wystąpi również Gościnie Patryk, który też poszedł do szkoły Jakieś dwa tygodnie temu I wystąpi jeszcze moja Polka, córka, moja starsza Tak, więc będzie ciekawy, będzie mieli kupę gości Cały czas się drzwi otwierają i zamykają e I ciągle kapcie od nas wypożycza jak gadka jeszcze będzie śpiewać? Ona jest nieśmiała i zobaczymy, co się da zrobić. Zatem zaczynamy na ostro. Tak jak bolek i lolek. Kto to śpiewa? Hurts. Hurt. Jestem szczery, Czasem zwyczajnie kłamie Jestem próżny, pazerny Dbam tylko o swoje cztery litery Bywam małostkowy Cyniczny i bezduszny Osądzam bez litości Bez serca i miłości Chciałbym być zawsze Niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze Pełen wiary i nadziei Tak jak Bolek i Lolek tu, tu i Artomek Dzieci z bólem no I it, tak jak król, pierwszy, a i obelic, jak G, i nieczyste intencje łamie własne zasady Jestem niekonsekwentny drożliwy i nieznośny Nie potrafię słuchać A sam bez przerwy gadam Jakbym istniał tylko ja A światem rządził szata Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei Podcast Yet tylko La Oral Wherever you go You can listen to the news You can play with the blues on this wonderful wonderful station Just take a lively companion wherever you go take a porn away na a radio Welcome, la orof. First, best and always. Dziewka, Która godzina, pyta rodzina, jak kres wielki zeszłej. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! I tak i tak i tak, i tak. Ja jestem pan tak a to mój mały świat. Tak, tak, tak, to ja tik-tak, a to mój mały świat. Jeszcze raz po piosence w hurcik, czyli dzisiaj jak już wspomnieliśmy, będzie o bajkach, o szkolnictwie, o edukacji, czyli teraz mój ulubiony kolega przygotował krótkie, krótkie wejście o edukacji w Irlandii. Zatem zapraszamy do głosu. Tak jest bardzo krótkie, Filip, dziękuję bo o szkołach powiedzą nasi specjalni goście, czyli Dominik i Patryk. A o szkołach jest tak, w Dublinie, w sumie w całej Irlandii szkoły się dzielą na dwie rzeczy, na, na dwie, tak jakby sobie powiem, instytucje. Szkoły świeckie i szkoły katolickie. Szkoł katolickich jest oczywiście więcej. W szkołach katolickich chyba zdaje się tylko przez pierwsze dwa lub trzy lata są dzieci razem, później, później się dzieci rozdziela, czyli chłopcy osobno, dziewczynki osobno. Każdy ma mundurę, każda szkoła ma swoje barwy. Tak, taka to jest sprawa, że są szkoły katolickie, i tam są grupy rozdzielone, czyli wszystkie e, te sprawy chłopcy, dziewczęta są osobno. A w szkołach świeckich z kolei nie trzeba mieć mundurków i szkoły świeckie są szkoły, gdzie są klasy łączone i taka ciekawostka. Do szkoły świeckiej chodziła właśnie cała ekipa YouTube, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i to są w sumie stare dziadki. Bo ona miał kibel w trzeciej klasie. Tak, jest miał kibel. E, <głos> <głos> no, e, o szkołach nam powie e, Dominik, który tutaj jest w Irlandii już od kilku lat. E, nie, od kilku miesięcy zdaje się. Dominik nam powie, e, jak tutaj to wygląda w szkole irlandzkiej, a potem Patryk, Patryk który, w, który do szkoły poszedł dwa tygodnie temu, przejął z Polski całkiem świeżutko. No i właśnie Dominik i Patryk powiedzą nam, jak to w ich szkołach jest. <głos> I'm <laughs> I jest teraz z nami tutaj Patryk, który przyjechał do Irlandii tuż przed świętami Bożego Narodzenia, praktycznie e, dwa tygodnie temu poszedł do szkoły, nie mówiąc ni słowa po angielsku, ni słowa, poszedł do trzeciej klasy. Patryk, Patryk, Patryk, ile, ile masz lat? Siedem. Siedem, tak. Patryk e, poszedł do szkoły i powiedz, od ilu dni już chodzisz do szkoły irlandzkiej? 8. Od ilu dni? Tak. Ja nie pamiętam, bo ja dużo chodzę do szkoły. No a tak gdzieś od y, dwóch tygodni chodzisz już do, do szkoły? Nie, ja od dwóch tygodni. Od dwóch tygodni. I powiedz, jak jest w Twojej szkole? Fajnie. A czego się już nauczyłeś po angielsku mówić? Halo, y, blue, white, green, red. Aha, czyli uczysz się kolorów, tak? A uczyłeś się już może uczyłeś, że książki. Książki, tak, a uczyłeś numerów? U mnie do dziesięciu. One, two, 3, four, five, six, 7, eight, nine, ten. Tak, no pola też, pola też ma u mnie, tak, pola? U mnie po angielsku do dziesięciu policz. Jeden z łaci, jeden cięcie. Siedem, osiem, osiem. osiem. osiem. dziewięć, Ciebie, dziesięć. dziesięć Tak, to było po polsku Pola, a Poliusz tam po angielsku One, two, three, four, five, six, seven, nine, ten Teraz Pola One Właśnie, wstydzi nam teraz mówić po angielsku, ale Patryk u mnie, Patryk, Patryk się już nauczy mówić po angielsku. Patryk, powiedz, czy tej w szkole macie też w klasie samych chłopaków, tak jak Dominik, czy też macie dziewczynki? Samych chłopaków, bo dziewczyny są zakazane. No widzicie, no, to jest też szkoła katolicka. Ja chodzę do szkoły, ja szkoły męskiej. Do szkoły męskiej, czyli do szkoły katolickiej takiej, gdzie dziewczynki są osobno z chłopcami. A powiedz, Patryk, jakie wasza szkoła ma mundurki, jakie macie kolory? Ryf. Niebieska bluza, yy, yy, czarne galotki lub szare, a ja mam szare i yy, sarą koszulkę pod te niebieskie. A masz ten, a macie krawaty? No, tak, takie, takie. A w jakim kolorze? Yy, Niebiesko-czerwone chyba No widzicie, szare galotki i niebiesko-czerwone nie, krawaty Niebieski, no No, niebieski. krawaty jest w sumie cały niebieski A ten, Patryk, macie dużo WF-u? Co piątek Co piątek? A co robicie w WF-ie? Tam mamy, że na przykład mamy kiki my to gramy Ale jest... co gracie, gracie w piłkę, czy gracie w nie wiem, w hokeja? ten hokej taki no, że piłeczką odbijamy a, wiecie co? to chodzi o takie coś, że to chodzi o ten hurling, czyli typowo sport irlandzki, czyli to jest ten taki sport to, gielicki jak, tak, i, to i, wygląda, tak, to troszeczkę wygląda jak e, hokej na trawie, ale podobny sprzęt w każdym no, że, razie że nie masz tej, gdzie masz kroczki, to taki kroczek, jak a my mamy piłeczkę. Dokładnie. Nie ma krążka, tylko jest piłeczka, to jest taki specjalny właśnie sport irlandzki, który tylko tutaj występuje na, w, na wyspie i ten sport się nazywa hurling, czyli tutaj się mówi hurling, bo wszyscy w Dublinie mówią u jako u, no i właśnie Patryk ma na WF harling. A Patryk, czegoś, czego się jeszcze oprócz, tego, oprócz języka nauczyłeś w szkole, co? Ja się muszę uczyć, czytać po angielsku A masz swój piórnik? Piórnika nie ma, bo ja ma tylko ołówek, bez kredek To ja tam przeszłem, się z bym przygotowali A masz swój cyrkiel? Cyrkiel? Bartek mi kupił taki zestaw Bartek, czyli to jest tato tato od, od Patryka No właśnie, widzicie, wszystko powoli trzeba tutaj kupować, kompletować Zbierać kredki, zbierać długopisy, zbierać zeszyty Bo od czegoś trzeba było zacząć Patryk już w tej chwili jakieś dwa tygodnie chodzi do tej szkoły i powiedz Patryk, na koniec podoba Ci się w tej szkole? Bardzo. Bardzo tak. I będziesz ch ch chciał chodzić? No, masz kolegów. Masz kolegów. A jak się Twoi koledzy nazywają, co? Ja się nie pytam o nazwiska, na imienia, bo ich nie pamiętam. No widzicie, no bo ja to wiadomo, nie. dzieci mają w sumie wiele spraw innych na głowie niż pamiętać jak się koledzy nazywają po imieniu. To był Patryk, który jest od dwóch tygodni w szkole irlandzkiej i nawet mu całkiem dobrze leci. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miśmuszatek. Bo klapnięte łóżko mam. Jestem sobie sobie gruby grubymi. Znam się z dziećmi, nie od dziś. Jestem sobie małymi i śmiesznymi, znam się z dziećmi nie od dziś Patrzcie, tu tylko na Właśnie, tutaj jest teraz z nami Dominik, który tutaj przyjechał do Irlandii e, parę miesięcy temu i Dominik tutaj poszedł całkowicie z marszu, z buta do szkoły irlandzkiej, całkowicie, całkowicie nie znając słowa po angielsku no i w tej chwili Dominik ma 9 lat, tak? poszedł do irlandzkiej szkoły tutaj w Irlandii No i praktycznie bez słowa, bez słowa po angielsku Dominik powiedz, jak ci jest w tej chwili w szkole po tych kilku miesiącach? Jest fajnie, e, fajnie, nikt mnie nie bije, Fa, e, nauczycielka jest fajna, wszystko gra fajnie No to super, a powiedz nam, czego e, czy nauczyłeś się dużo po angielsku mówić w tym czasie? I to bardzo dużo, bo chodziłem na, do, no do, na dodatkowy angielski i było bardzo fajnie mi, pani mnie uczyła angielskiego, wszyscy byli mili dla mnie. Wszystko by było fajnie. No super, a powiedz mi, jak w tej chwili, czy w tej chwili na przykład jak mówisz do kolegów, to mówisz po angielsku, czy jeszcze, przypuszczmy, krępuje się mówić i mówisz do nich po polsku albo wcale? Mówię po angielsku, bo e, jak... Nie wiem coś, co po prostu mówię im, że tego nie znam i y, tego słowa i po prostu i po prostu pytałem się coś mnie innego. A na przykład jak zrobisz błąd jakiś, co, to ci koledzy poprawiają, czy na przykład ci mówią coś, jak to masz powiedzieć, czy na przykład ci tego nie mówią? Czasami im poprawiają, czasami nie. Po prostu najpierw powiedzą, a potem pójdą. Aha, no to czyli w sumie tak elegancko, elegancko. Czyli nie ma, nie ma jakiegoś, czegoś takiego, że czegoś tam się nie mówią. A Dominik, Dominik powiedz tam jeszcze taką sytuację. <grywy> Tutaj. Tutaj mamy troszeczkę odgłosy, tutaj Pola, ta kółka, Pola chodzi z kółkiem na głowie, takim dużym kółkiem chodzi na głowie. Pola, Pola, Pola. My tutaj podcast nagrywamy, tak, więc chwila, ciszy. Pola nam powie, czego słuchamy, Pola? Czego? Czego słuchacie? Powiedz. Nie, bo, bo, nie chcę powiedzieć, nie, czego słuchamy, a słuchacie wokół podcastu nie tylko dla Orłów. No i właśnie pola tutaj w tej chwili nam troszkę zakłóca, bo, no bo taka już jest dzisiaj. A tutaj w mi ciągu jeszcze parę słów z Dominikiem. E, Dominik, tutaj też miałeś w Irlandii komunię, tak? Byłeś po komunii i powiedz mi, jak to przebiegało e, Twoja komunia, Twoja pierwsza w Irlandii. No, no było fajnie, byłem pod wielkim bardzo wrażeniem, że tu w ogóle ten, że tu w ogóle robię jak Fajnie było. Ten jak czegoś nie umiałem zrobić, to po prostu patrzyłem na innych. No i o to chodzi. A miałeś garnitur? E, tak, miałem garnitur taki czarny i fajny nawet. A miałeś czarne mokaseny? Czarne buty? Yy, ta, tak, czarne, fajne buty. No i widzicie, ty Dominik był e, już po komunii irlandzkiej w ogóle kościela, no wszystko wszystko elegancko e, jakoś to się tak da pogodzić no i widzicie, e, są takie sytuacje kiedy dzieci muszą praktycznie bez bez, bez angielskiego, bez słowa iść do szkoły i sobie jakoś radzą, w tej chwili z tego co tu wiemy Dominik masz w szkole kolegę z Polski, tak? Tak, mam nawet e, dwóch kolegów Polski, bo właśnie jeden doszedł i, jed i znam jednego i z moim kolegą Maćkiem znamy jednego Ukraina, który, e, który zna też polskich. No to super, super. A powiedz mi, a macie w klasie jeszcze jakichś innych obcokrajowców, czy tylko są Polacy? E, e, mniej i Maćka i jeszcze irlandzkich i dzieci. Nikogo. E, już, tylko irlandzki. Aha, aha, czyli są same, same irlandzkie dzieci oprócz Was. Dominik, a macie w klasie dziewczyny, czy tylko są sami chłopcy? E, w samej w ogóle w szkole jest, są tylko chłopcy, tylko że szkoła on, koło nas e, ma dziewczyny i chłopcy. Aha, bo to jest taka szkoła katolicka, tak? Tak, to jest irlandzka, taka katolicka. I, i się tam uczymy trochę angielskiego sklepami no właśnie, no, no bo tutaj, tutaj jest tak w Irlandii są szkoły katolickie i szkoły świeckie w szkołach świeckich są dziewczyny i chłopaki pomiksowane, czyli są w jednej klasie, a w szkołach katolickich są chłopcy osobno i dziewczyny są osobno tam do, od pewnego wieku, chyba zdaje się o trzecie klasy, a ja w sumie dokładnie nie wiemy od kiedy tam są pomiksowani, w każdym razie e, są podzieleni, od czy chłopcy są osobno i są też osobno dziewczyny i z tego co wiem, to każdy ma ma swój jakiś tam mundurek. Każda szkoła ma, ma swoje barwy flagowe i w ogóle krawaty. Dominik, powiedz mi, powiedz nam jakie twoja szkoła ma barwy, jakie masz, jaki masz garnitur do szkoły, jaką ma, jaki masz krawat w jakim są kolorze? Ej, ja mam taki garnitur szary, czerwony krawat i taką taką bie, białą koszulkę, a... A jeszcze jak chodzimy w dresach, to mamy takie czerwone, wszystko czerwone. No widzicie. A powiedz mi Dominik, czy można Cię przyjść do szkoły na przykład ubrani jak Wam się chce, czy nie można? Nie można, chyba że się coś zgubiło. A na przykład jakbyś miał brudną koszulkę, a drugi nie miał, to możesz przyjść w tej brudnej, czy musisz przyjść w czystej, albo w jakiejś innej? Jakiejś innej. Inne. No jakieś No czyli no w sumie nie jest, nie jest bardzo takiego to nie jest też jakieś więzienie, a tego. A powiedz mi, do mnie, bo tutaj każdy, każdy wież do Irlandii to, to bardzo lubi muzykę, to są, są wszyscy muzykalni też tak samo usportowieni. Czy macie dużo lekcji sportu czy macie dużo dużo muzyki w szkole? My mamy dużo sportu, więcej niż muzyki. Sportu, tak. A w, w co gracie na WF-ach? E, piłkę jeszcze rzeczy. No, no i o to chodzi, słuchajcie, to tyle. Serdecznie tutaj Dominikowi dziękujemy. To był pierwszy, pierwszy Dominik w podcaście, pierwszy Polak, który chodzi do irlandzkiej szkoły tutaj w Dublinie, tam na północnych stronach Dublina. No i widzicie, tak to jest, nie jest tak źle. Tutaj Dominik startował od zera, no już w tej chwili coś tam dużo, dużo mówi po angielsku. I na koniec Dominik chciał powiedzieć parę słów po angielsku. To się nauczył? Tak więc posłuchajcie. Uh, my name is Domny McMahon uh, uh, I'm going to school asum in Rohini the 5 I live in Baysay North 38 No, tak więc słyszeliście sami, to była taka krótka zajawka od Dominika po angielsku tego czego się nauczył. Między innymi tego, czego się nauczył, Tutaj będąc w irlandzkiej szkole w Dublinie. Dziękujemy. Rek, a teraz wracamy po zwierzeniach dwóch przyjemnych kolegów. Alek, a jak Twoja edukacja wyglądała? Tutaj słyszałem od Twojej żony, że miałeś dwa razy kibel. Raz z wiedzy o społeczeństwie i raz ze środowiska, czy to prawda? Nie, nie, nie, to nie jest prawda. Ja plotki demontuję, miałem... Czyli okay, chodziłeś podstawówka, potem liceum i potem zawodów pracy a, Nie, nie, nie, nie. nie. Ja chodziłem podstawówka, potem chodziłem techniką pięcioletnie. E, miałem mieć kibel, miałem mieć kibel raz zachowania bo byłem raz, nieodpowiednio się zachowywałem na targach w Poznaniu właśnie. Tak, tak, w Poznaniu. Nie, jak to element na pływotu jest, a to potem tak jest. A drugi raz, drugi raz mi kibar groził z WF-u, bo nie chodziłem na WF-u, gdyż miałem ciągle problemy z butami zmiennymi, nie chciałem nosić butów zmiennych, miałem plany po same, po same te żubki i e, nie chciałem się sznorówek rozwiązywać. A to były takie, takie czasy, kiedy się o, te buty ostro trzęsło, ponieważ nie pojechałem na rynku. Przepraszam, chodziłeś z takim woreczkiem? Miałem nie, taki woreczek, nie, nie. miałem Nie. Mama, ja. mama pracowała, że tak powiem, jako rzemieślnik i jako krawcowa, więc mi taki woreczek uszyła, jak i mundurek, ale pamiętam, że z woreczkami się chodziło, taki, tak dały fajnie. Ale nie, to ja miałem, miałem buty na kłódkę zapięte, żeby mi nie ukradli ci panowie bez głowy i bez, i bez włosów na głowie. A wtedy nie było takich panów. Ale były, były, no. były. I ja właśnie te buty miałem ciągle na kłódeczkę, nie mogłem ich ściągać, I Teraz tak, tak, tak, nie, nie, nie, i nie mogłem tak. chodzić na, na WF i w związku z tym miałem ciągle problemy, a najgorzej mi wychodziło, bo już byłem w sumie na tym WF-ie w skarpetkach, bo mnie, bo mnie ciągle z butami nie wpuszczali, to mnie, najgorzej mi wychodził przez kosło, a Tobie? Mm, tak. A ja nie chodziłem na WF w zasadzie, bo ja mam drugą grupę inwalidzką i, i nie chodziłem na WF, ale chodziłem do podstawówki, numer na początku, to był numer 20 na osiedlu Rzeczpospolitej w Poznaniu, potem po 4 latach się zmieniłem mieszkanie no. Mniejsze zamieszkanie na osiedle bajkowe, będzie kontynuacja o tym, osiedle w Poznaniu, osiedle bajkowe i, i chodziłem do podstawówki numer 70, bardzo fajna, no i potem no, liceum numer 4, no i co, no, się o WF, miałem kibel w pierwszej klasie, no, miałem z matematyki, z chemii, z, z angielskiego, liceum, no, i ten. miałem cztery pały na półrocze, a potem je uropowali, nie, no, ale potem już poszło dobrze i już zostałem znanym anglistą. I już potem poszło dobrze. A studia? A, a może powiemy, Agatka tu jest nasza uczennica, może ona coś powie, jest szkoła. Jest moja szkoła? Więc ja się muszę wyłamać i powiedzieć, że nie miałam kibla. No i teraz. Nie mam mówić o szkole. A jak stopnie jest zachowania? Zachowania to ja miałem wzorowe, a czasem wyróżniające, bo gadałam na lekcji. A czerwona czerwony w szkoleniu? No miałam też, też. Oj, ale nie byłem u kujamań. Średnia, średnia, średnia? Średnia, w Podstawówce? No nie wiem, średniej. Średniej w szkole. No średnia... Ona nie chodziła do zawodów, średnia, średnia. średnia oseń. na no, to zawodu wychodziła. Średnia oseń najpierw była nie najgorsza, a całą, że była nie bo by się nie chciało wysilać. Aha. Ona, ona, ona była zdolna, ale leniwa. No dokładnie, jak większość się w szkole. Zazwyczaj. A rosyjskich mieliście? No, oczywiście. Ja też. No. I no. ja teraz pamiętam. u użem nie znaję, użem piszę czytaję. I wszystkie tak. bukwy po pariadku bez za szybki nazywają. A, B, W G I tak, no, dalej, i, tak i tak dalej. I tu się kończył i tu problem, bo już dalej pamiętam. A propos, a propos. Alfabetu, to teraz puścimy piosankę. Daję to sami SMS-a. Posiłem od razu sobie piosenkę Jak przyśpiewał alfabet w angielsku. Słuchajcie. Podcastu nie tylko ślaw. Tak. I już wszystko wiecie. To co nagrywasz? To uwaga. A B C D, D. X, a Przez okienko Pan Kracego, świat jest psiejski czarodziejski. Przez okienko Pan Kracego, do was się uśmiecham dziś, więc zapraszam na spotkanie i na wspólne oglądanie. Ze mną czyli z psem Pan Kracym. Czarodziejskim Bardzo ładnie, Arek. Twoja jest naprawdę zdolna. Al alfabet naprawdę przepięknie recytuje. Syna. Śpiewa. No tak, dobrze. Co teraz mamy? W planach? Weź zeszyty. Tu nasze kartki. A teraz nasza dwuletnia gadka coś powie, co jej doznania tutaj a propos Ir irlandzkie. Dobrze, oddajemy jej głos, proszę bardzo ostatnio w pracy rozmawiałam sobie z panią Irlandką. E, zaczęło się od odrzywki do paznacki. Ale zaczyna się, jeżeli mówi się więcej na początku. Nie ważne, każdy mówi jak chce. Zaczęło się od odrzyski do paznacki mojej koloranki Polski, polskiej I Pani pyta, pani Irlandka, jaki skład jest tej odrzyski. No i tam jakieś minerały były wymienione. Nie wiedziałyśmy jak jej po angielsku powiedzieć, przetłumaczyć te minerały, bo nie zdałyśmy słów, więc ja mówię, że nie wiem jak to jest po angielsku, ale symbol chemiczny jest taki. Ona pyta, a jaki, co to symbol chemiczny jest? Ja, ja opię, no symbol chemiczny Kabycia ja, ja Mendelejewa, ona co? kartki ja, pisze i no żelazo na przykład, to jest FE, tam tlen, o nie, woda H2, o, syl kuchenna i tak dalej. A otwa to jest, to jest... To otwa to jest... E otwa? Nie woda, są ten, ten tlen. Tlen. No właśnie tlen. E <susurït> tlen. A to komórką, tak, kuchem, tak. tlen. Ale ta jest tak? No właśnie, nie no właśnie. I pani Ilan krak nam mówi, ojej, to studiowałaś się, nie? Ja mówię, że nie. Przed podstawówce się uczyłam. E, symboli femicznej, i to, to jest H2O. No ojej, ty byś mogła w laboratorium pracować, więc pracę na lepszą, dlaczego tu pracujesz? Ja mówię, że no, to jest podstawówka, przecież no... Ona z, tutaj z podstawówce nie mamy chemii. Także z koleżanką się dziwiłyśmy, bo to jest gierda podstawowa, a pani Irlandka nie wiedziała, co to jest SEO i H2O. Ja że takiej szkoły skończyłam, to mi się wydaje. No, może skończyła szkołę kosmetyczną, dlatego nie wiedziała, co Przez to jest... Spod... A nie, w podstawowej nie będzie. Tak, to to chodzi o to, że. W Irlandii, no poziom, poziom szkolnictwa e, państwowego nie jest zbyt wysoki tak? więc ta, każdy kto ma wyższe ambicje posyła dziecko do szkoły płatnej to są około 1000 euro minimum miesięcznie no ale dzisiaj to jest takie, ta, takie coś są skargi, że w Polsce poziom nauki jest za, za wysoki powiedzmy w tych pierwszych klasach nauczania a tutaj jest troszeczkę, troszeczkę niż no więc trzeba takie happy medium znaleźć czyli taki złoty środek, czyli między Finlandią a Polską jest to Holandia, czyli wszyscy się pakujemy i lecimy do do Gołdy. Tak, do Gołdy lecimy i będziemy... a nadarka jeszcze mamy prezent ale to później będzie. Tak, Dobrze. Słuchajcie, no oto właśnie chodzi z tymi szkołami. A jak potem studia, to nikt tu nie studiuje w Inlandii, tylko wszyscy wysyłają swoje dzieci do Stanów na przykład na studia. Na Cambridge, albo na Oxford, albo do Detroit, University College, nie? Tak. A później, ja później ci studenci, którzy wyjechali, już nie wracają, dlatego tutaj ciągle brakuje fachowców, specjalistów i ciągle... Dlatego przyjeżdżają Polacy. Polacy, 110 tysięcy każdego dnia na się malduje. I potem na przykład są prośby, żeby pomóc bezdomnym, żeby pomóc y, znaleźć pracę, żeby pomóc jakoś tutaj przeżyć. No oprócz tego, że są takie negatywne aspekty, są też e, aspekty pozytywne, jak zarazna e, serpczość 46%. Tak, 25 lutego będzie kult w Tablinie, taka w sumie zajawka, co widzieli. jakieś jakiś kult i pozostanie z dziećmi, dzieci lubią kult słuchać? Zawsze, zawsze. Dobrze. A propos chemii, ja pamiętam, że ja pamiętam, że musieliśmy myć zęby. Pani, chyba co miesiąc czy półtora miesiąca przychodzili jakieś pani pani dentystki i fluorowaliśmy fluo, fluo, zęby taką okropną paską, takie takie ja pamiętam. Nie słuchajcie, tak było, tak, tak było w Poznaniu, tak było, ja też to się to tak to Nie nie nie, słuchajcie. Wiesz nie <zyskodę. <Da>. <zyskodę> <zyskodę> Miałam, bo miały, To chyba ten tak, fluoryzowanie, tak. Ale słuchajcie, ale we Wrocławiu tak nie było, bo we Wrocławiu mamy wodzie, wodę z fluorem i wszystko jest w jednym już za jednym To nie był to fluoryzowanie, nie, to się, po było się py, py, py, piło, nie fluor, tylko ten. J. J. J. -w 23 J. W-23. No. Janek. Dobrze, to teraz, ale jeszcze, jeszcze, roboty wzorów chemicznych, byłem usłyszał do dentysty i zębów, to mój dentysta kazał mi pukać zęby e, Proxy, czy coś tam, coś tam, w sumie nie wiedziałem, po co mu chodzi, no on mi napisał właśnie wzór chemiczny H2O2, nie, czyli po zębów wodą utlenioną, tak, więc wiecie, tak, to, e, a propos zębów i a chemii. Dobrze, dla wszystkich miłośników Higieny Jamy Ustnej polecamy teraz, zapraszamy na dwa utwory muzyczne. Ka na baba, jest panią wygodą. Kiedy dobry ma rumor, to zamienia się fianą. A jak najpierw pomógł. KONIEC! Olgo Tylko chcieć. Szczotko, szczotko, weź Mam nadzieję, że się państwu podobały nasze pioseneczki. Agatka jeszcze, co chodzi do szkoły, coś powiesz, szybciutko? Nie, już nic nie powie. Ona jest nieśmiała i musi iść odrabiać lekcje. E, Arek, mam dla ciebie teraz pytanie związane ze szkołą i przede wszystkim z Twoim dzieciństwem, chociaż to dzieciństwo, patrzę na Ciebie, to już bardzo dawno było, bo już widzę, że jesteś nie, nie tylko posunięty w wieku, ale już w ogóle jakiś taki jesteś przesunięty, posunięty, już ta cera nie taka. Chciałem się spytać, jakie lubiłeś bajki za młoduń, co... Co ci się kojarzy właśnie? Jakbyś, jakbym miał ci się spytać, ulubiona bajka z dzieciństwa, co byś powiedział? Taka pierwsza tr top trójka? Polska czy zagraniczna? Eee. Nie, powiedzmy Polska, bo jedziemy dzisiaj Polska. Polska? Na pierwszym miejscu Olek Olek. Na drugim miejscu Reksio. Na trzecim miejscu Szyłka Maja. Co tam był ten... Co no, e... bzykał, no. Pasikonik. Tak. Nie, pan, pan doktor Pasikonik to był chyba z tego filmu, takiego jak pamiętasz? E, doktor Pasikonik? Nie. Tak? Nie. Nie. nie, doktor Pasikonik. O, właśnie, prosimy o konkurs, prosimy to tym, o konkurs. W jakim filmie grał doktor Pasikonik? Przypominamy, że doktorem Pasikonikiem był e, Mahalica No, seks nie. nie, nie. Sztuka kochania. Sztu, to już nie ma konkursu. rozwiązany. <grym <grym> dziękujemy. A Agatka, dwa lata, jakie były jej ulubione bajki? był Żwirek i Muchomorek. kręci z Muchomorkiem! A drugą Rumcajs. Aleksia nie lubiłam, bo jakiś taki był dziwny i jego pan miał autyzm. Tak? No. Nie, takie tak słucha była ta bajka. Żwirek no. Muchomorek. Żwirek kręci z Muchomorkiem! Pan Wodecki zaraz będzie śpiewał specjalnie do państwa. Dobrze. A ktoś mi się spytał moje polskie bajki? Właśnie klip. Właśnie. Dobrze. Twoja, e, Twoje top, top 3. Ja chyba... ze względu na... Chyba wizualność bajek bardzo lubiłem, bardzo lubiłem um, Misia Uszatka, Misia Kolabora. to tak mniej więcej tej samej serii, to były bajki, takie kadrowanie i, i ta animacja I takie taka... maskotki. no nie? takie maskotki, ja tamten, i lubiłem też, lubiłem też Brąba i Grzdacz, nie wiem, czy, nie, jak to się nazywa ta bajka, była Brąba i Grzdacz? Brąba i inni? Tak, tak, i no. była... to takie tam sprawy, Tandem nie? Agatka się A, zna. A takie moje najlubiejsze bajki zagramaniczne, to nie wiem czy pamiętacie taką bajkę Barba Papa? Tak, ja pamiętam, ale to po prostu szybko zniknęła. No. Papà è tutto rosa, più di una rosa rosa. Barbà mamma così nera, più di una rosa nera. Barbì tu giallo giallo, barba la verde come un fico. Barbottina vicina al colore della ragione. più nero di un corvo, e quando dipinge si è certi che si macchia da tutte le parti. Barbuil, barbabella, barbadura, bella, barba dura, barbidur, barba Mikrobi? Nie, mikrobi to była węgierska. Węgierska. Pamiętam. Barba papa to była, to była jakby taka, taki stwór, jakby to była animowana bajka. Taka... Zmieniała kształt. Taki kart, no zmieniała kształt ta barba papa. Niewiele pamiętam, ale... Dobrze. Barba papa. Słuchajcie, skoro... Skoro, na, skoro się okazuje, że y, piszczółka ma to nie była polska bajka, ja nawet nie wiedziałem, to u mnie na trzecie miejsce wychodzisz w wielkim ochomorek. Nie, przepraszam, nie w wielkim ochorek, tylko... Ja zagadne, nie, nie, nie, właśnie, chciałem powiedzieć, tylko mi coś tu teraz w y, ten, wszystko pomyślało już tyle o tych... A krecik? Nie, to też była cześć, Mi chodziło o to, że u mnie na trzecie miejsce wskakuje pampalili, już dziki zwierząt. Pampalini, aha, no. Fajno. Pampalini. <śmiech> Pampalini. No, tak, tak, poddawał głos, do Pampaliniego Jak go się nazywał ten gościu. Sumiński? Nie, Sumiński nie, czekaj. Ten, ten, ten co... Taki fajny gościa. ja tego tak, nie był, tak. dlaczego? łowca zwierząt. Tak, tak. No, i czekaj. Barba papa, a mu, nie, muminki były takie ten to nie? Nie. Nie, to już o tych bajkach nie wiadomo no, bo że jest takie nowoczesne, show, to tak, ale nie. Show nie był mapet, a, no tak, nie. Fajny był, fajny początki i, i te małe ludzki, to co tam potem chodziło, jak się nazywało. Nie, mapet show? No, te, Nie, to były gremliny. Nie. nie, ale te. Ten co odbudowali. Tu zersi. Ale to oni nie byli ma wytrzą. Oni byli, byli u tego właśnie. No ale to z z No ale to była tak, ta, ta sama historia. I ma wszystko to. wiedząca Wiedźma o pleple. No. Nie, ale o tych bajkach mówiłem. Mówimy o bajkach naszego dzieciństwa. A wtedy już mieliśmy y, po 16 lat. Co niektórzy. Znaczy, ja miałem miał 16, Arachem miał 16. A ja miałem 12. A bajka znowu hmm, nogu, z A to tak było, była fajna. A no, sens. samo no, tak robił, no, tak. Który To samo tak robił? Tak, tak? <laughs> Wszystkie fajne też są karamba, Bo U nas nie było, więc no. jedną, jakąś no. jedną i, kitarę, A, i i zawsze zoltara tam zabijali, nie? Nie, nigdy go nie zabili, bo zoltar zawsze uciekał, ale... No nie, go jak tam ale... to bierze. No, zoltar, nie, ja go też nie lubię. Ale jest to też Nie, no to już jest nowa bajka. Właśnie, nie potanował, no, słuchajcie, bieg. Dobrze, teraz dla naszego najlepszego kolegi z Holandii, Miśkola Algor, specjalnie po holendersku. Zep, een beetje collarko, beetje dat kan zingen Trala do remifaso, danser bij, het is te dol. Ik beleef zoveel, lachen, uilen, leren, speel. Mensen hun fluit, flaut, blaz ik elk verhaaltje uit, wiet, wiet, wiet, wiet, wiet, wiet. Kleutertjes nu opgeluid, nu gaan we beginnen. Trala do remifaso, zep, een beetje collarko. Słuchajcie? So, Podcast do. Nie, tylko, dla... on. Poprzez miedzę, poprzez ląki Poprzez leśne ścieżki wąskie Cztery łapy psa unoszą świat Lapy, lapy, cztery łapy. A na lapach jest od Kto do go psa, kto do go psa. Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozchichszoną wsią czupryną, Nos przy ziemi, jak w nisko nie się. Odwadze przypomina groźną miną i ogonem cztery strony świata macha. Poprzez miedzę poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą świat. Hi, hi, hi. Łapy, łapy, cztery łapy. Na łapach piesku łady. Kto dogoni psa, kto dogoni psa Może ty, może ty Może jednak ja Świat otwiera, przed nim swoje tajemnice Jak szkatulkę pełną skarbów czarodziejskich na słońca opowiada swe przygody i zaprasza na wędrówkę gdzieś w nieznanej Poprzez wiedzę, poprzez łodki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa udoszą świat. Łapy, lampy, cztery łapy. Na łapach pies kudłaty Kto dogodzi psa? Kto dogodzi psa? Może ty? Może ty? Może jednak ja? bo we prawie głowa pełna nowych wrażeń Przed oczami świat w stu barwach malowanych w szumi Jeszcze raz po biedziem lata I namawia Na kolejne wędrowanie Poprzez miedze Poprzez łąki, Poprzez leśne ścieżki Wąskie cztery łapy psa unoszą w świat Łapy łapy Cztery łapy na w piesku, kudłaty Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Może ty? Może ty? Może jednak ja. Chłopaki dziewczyny, a słuchaliście domowego przedszkola kiedyś? I fasolek? Nie, to było Nie, to wyglądało do. A fankracy? Ja pamiętam, chodziłem wtedy do podstawówki numer 20, no się do bohaterów II wojny światowej, 14, mieszkania 10, znaczy tam mieszkałem, a chodziłem... A nie, już tam nikt nie mieszka. No, no tak, no tak. Kod 61388. Pozdrawiam. Ja pamiętam, że kończyłem lekcję chyba o 16.30 w piątek wieczorem, a za 15.05... był czy... wieczorem, po południu. No po południu, no. na e, 15.00. I, I biegłem szybko, bo za 15.05 15 piątek był piątek z pan Kratem. 16.45. Ale pan kratem miał jakieś dziwne głosy, bo to było Ale Zygmunt Kęstowicz ten... jest mój najlubiejszy ten, prawie Ale aktorem. Ale bo wcześniej, była pora na telesforach. Ten... Ale telesfora nie kumałem. To, już, to było dawno. To było dawno. No dawno, no i dlatego mi się podobało. Piątek z pan K ja, uh, to nie I, I i, no i pliczu i po prostu. Ja, <goda> ja myślałem, że ten pies pan kraty to, to jest prawdziwy. I teraz raz się do nas, właśnie pies pan Krasy i Zygmunt stał i przyjechał nas z takiego ośrodka w sławą. I się okazało, że ten pies to jest maskotka. Ja to tej pory tego psa nie ulubiałem. No i to proszę, obalbyśmy się nie do swojej to, nie rozumiał z powodę telesfora, ale ten sam. Bieżu, no bo ja, ja nie ja znam stworzy... ja ale on, on sam występował tam telesfora. Lechły, albo tam, i A urodził się pan Kracyk Aha. z przegranym głosem. Mhm. Aha, czyli w sumie ten pies był dzieckiem smoka. Z tego wychodzi? Z dwóch smoków, właśnie. Ciekawe w jakiej były te piosenki. Nigdy, nie wiem, w każdym razie pamiętam, że z siostrą dośpiewaliśmy śpiewaliśmy i Ona ja no nie, nie, nie śpiewała, penetruje, tylko fenetruje wszystkie dziury. Gdy ja I tak i zasuszałem, zasuszałem sobie tę piosenkę to... Zawsze, no, Krzysztof tak. występował na początku w tym, Chyba jak zrobił apis, no, tak, ale zawsze tak. mówił CZEŚĆ! To znowu my! No, tak, to tak, przepraszamy tak. za 79 decybeli, które Państwo otrzymali w Koty za koty! Tak było, nie? Nie pamiętam. Tak było. Ale to jak to było z tym 50-15, tam, tam wyjściówka? Pamiętam, że jak bardzo ja chciałem, jak byłem na wersji Czekałem, z uzaschniełem, kiedy przejdę do starszej grupy, żebym mógł piętnastki jeszcze oglądać, bo to było takie szczęście dla pięciolatków, latków. i piętnastu lat, latków. Pięciolatki już chodziły w minówkach wtedy, dokładnie. Już im miały just. Jaki fajny. A dziesianki jeszcze nie. Nie. A piątki? O. Piątki też jeszcze chikawe piątki. Nasza gatka nam Nasza gatka skończy niedługo 5 y, lat, też 3 lata, 3. to trzeba wyglądać. Dobrze. Dobrze. Napijajcie, ja zaraz przyjdę, tak. Ona pamięta coś z fasolek i z TikTaka? Czy ona się wychowała na takich bajeczkach? A chcecie ja pozwolić ja... o żyjącym poziomku? Żaba, żaba Kurfona, y, latka Kurfona to była ta żaba, ale jak miała na imię, to nie Patylba, nie plagia nie nie plagia była z tego pana, pst, z tyłu sklepu A była, słuchajcie, no. to jest tej to nasz jak, jak drugi, się... bo pierwszy Arek rozwiązał, <laughs> jak, jak się nazywa y, dziewczyna od y, Kurfona, dziewczyna, Latka laska jak, jak, jak się nazywa, ta żaba zielona y, No fasolki, i Natalka jak śpiewała, i ten co powie tata z Romanem Wilhelmi, bo była taka wersja, co na końcu Roman Wilhelm się odzywał. A ja mam taką wersję, w której Roman się nie odzywał, bo on śpich. I, i, i ale ja pamiętam właśnie fasolki i to wszystko. Nie, ale to były, to były... Ale właśnie chciałbym wrócić do przyszłości. Czy wiecie Państwo, jak się z Arkiem spotkaliśmy? Pierwszy raz? Usłyszał chyba w moim którymś podcaście piosenkę TikTaka. Napisał do mnie e-maila. Czy ja mam więcej może tych piosenek i takich tam utworków? Ja powiedziałem, że mam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I nagrałem mu na płytę, i się kiedyś spotkaliśmy na... Na rogu Na Cry's Na się spotkaliśmy Na Blinocie. Tak, Nie, i zacząłem... Tak. Zobaczyłem takiego łysego w, ta, w takiej czapce na rowerze Wymieniliśmy się płytami, bo jestem bardzo miły i sympatyczny i wszystko bardzo interesownie prawie No i, i dałem mu tą płytę z, z fasadkami, bo wtedy miałem, pamiętam A to jeszcze ściągałem wciąg, Napsterem, to było koniec lat chyba 90 gdzieś tak Tak jak jeszcze Napster działał, to wtedy ściągałem wszystko co leciało no w tej chwili jest napisy płatny, to już e, pewnie. Ale no ja wiecie, mam nie ja mam taki program nazywali acquasition i peer-to-peer, peer, jak to mówią. Pierwszy to peer. I ściągam sobie prawie ja wszystko, co, co da się ściągnąć. A myśmy się poznali to w ogóle, to ja kiedyś Filipowi nagrałem na dwa kompakty, pierwszy butlek e, YouTube z trasy koncertowej, Filip on przyjechał. Ale właśnie to już było tak dawno, że już nawet no. tego nie pamiętam. Ale wciąż mnie lubisz, nie? Tak. Za te podcasty i za co, co, coraz mniej czasu. No, dobrze, a teraz już wchodzimy w świat y, telewizji i wideokastów, nie? Alko, będziemy sławni i już trzeba dbać o makijaż i o, o, o, o grzybkę, bo już będą ludzie na nas patrzeć. Może w, właśnie w wideokaście, który niedługo będzie, na razie zapraszamy na zajawkę. Bardziej będę ujawniał się ja, ale Arek też gdzieś tam się pojawi. No ktoś musiał mnie kamerować, więc no, ktoś musiał być z jednej strony kamery, ktoś musiał być z drugiej strony kamery. Jarek. ktoś musi, ktoś musi e, być pracy, żeby ktoś mógł spać, tak? Jak to było? No, coś musi. Ktoś no, musi zostać na lotnisku, tak? tak. Ktoś <laughs> musi zgasić światło, nie? No pewnie nie sobie Tak, ktoś, nie. No, Ja miałem profesjonalnych makijażystów i make-upowców, więc, więc fryzur, fryzjerkę miało Puder, puder na nosach, tak? Ale naprawdę puder na nosek, widziałeś, jak mnie tam porobili? Takie coś, żebym się nie świecił. Widziałem. No, no. A potem za, no. za mocne światło było i wyglądałem, jakbym był... Miał okulary jak Jaruzelski, bo, bo miałem tak pod okularami, nie tak, tak, miałem takie ciemne okulary. wyglądał jakby miał jadkę. I miałeś e, biał nos od tego drodze. No ale tego nie widać było w telewizji, bo było mocne światło, więc, więc ogólnie. Ale chyba dobrze wyszedł, do mnie, Co? Nie, nie przyniosę nam wstydu. Dałeś radę. E, rad daliśmy radę, bo fajnie ktoś musiał kamerować i teleprompter obsługiwać i to wszystko. No tam. ale proszę bardzo, niech Państwo zobaczą. Pewnie jutro. Zależy kto nas słucha, ale w każdym razie zajawka naszego wideokastu jest dostępna. Kamera. poszła! A teraz, przed państwem, czteroletni Stefan. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią, mają. Wszyscy Maję znają i ją grają. Maja daje tu i tam. No i syfa rozsiewa, więc guczu, jeśli psyknąć będziesz chciał, se maje. Załóż szybko gumkę na swą faję i uważaj, żeby ta gumka czasem nie pękła, jak pęknie. No to będzie trochę przewalone Bo syf zaraz przejdzie na twą żonę A jak ona dowie się To wtedy Wtedy Wtedy, wtedy. wtedy ona zabije cię Teraz Czado. Tę pszczółkę, którą... Mam nadzieję, że Państwu podobały się nasze wspomnienia. gadka gdzie idziesz? Pięcioletnie dzieci umieją robić zdjęcia? Dobrze, ostatnio się, dobrze, idę na zdjęcie. Dobrze, kamera, kamera, szła, poszła. Mam nadzieję, że Państwu podobały się nasze wspomnienia. Dzisiaj tak może Małą Irlandkę zauważyliśmy. I mój ostatni autorski podcast, tak był Małą ale czasem tak małe, że trochę nas tęsknota za krajem. No troszkę, no, no, ale tak ten. Ale obiecujemy, że nas... Może następny podcast będzie już Valentynkowy, ale planujemy podcast specjalny piwny. Browara Guinnessa. I mam nadzieję, że będzie dla ciekawość państwa zaspokojona. Chciałbym... Albo może ty najpierw coś na koniec powiesz? Chciałbym podziękować za uwagę, za cierpliwość i za wszystkie dobre komentarze. Chciałem też... Tak jest, ale nie ma złych nie ma złych, nie ma złych. Chciałem, chciałem podziękować za to, że jesteście, że nas słuchacie, że pamiętacie o nasz modresie, że pamiętacie o naszym e-mailu, że wiecie, kiedy, gdzie nas słuchać i gdzie nas znaleźć. Właśnie. Agata, nasza pięcioletnia coś powie? Bo... Ja No i że zaproszono jej do podcastu. ostatnio, ostatnio była oburzona, że jej nie zaprosiliśmy. Nie, nie ja to byłoby Ona jest taka oburzalska. No właśnie, i z Irlandii, niby daleko, ale tak blisko, bo w sumie nie ma, nie ma takich dużych odległości, bo każdy tam gdzieś każdy tam mam, nie bo nie się nie się nie mam, nie Cały czas dzielkiem na podcast numer 16, bajkowo edukacyjno-szkolne. Yeah.